Kwestia polska zaciska ostatecznie ten węzeł łączności, jaki się wytworzył między polityką Niemiec z jednej strony, a biurokracją rosyjską z drugiej. W interesie Niemiec leżą nieograniczone rządy biurokracji w Rosji, osłonięte niewzruszonymi zasadami monarchizmu, w autokratycznym jego pojęciu, reprezentujące ideę państwa narodowego w rozumieniu prawdziwie rosyjskim. to jest państwa, w którym element wielkoruski, stanowiący połowę jego ludności, przedstawia właściwy naród, narzuca reszcie swój język, a biurokracja w jego imieniu rządzi i prosperuje. Liczne żywioły szowinistyczne, zaborcze w instynktach, a dosyć naiwne, by nie rozumieć, że naród rosyjski nie jest zdolny zasymilować wyższych kulturalnie obcych żywiołów w państwie. Otumanione pozorami wielkiej, nierozdzielnej Rosji, której cała nierozdzielność polega w istocie na administracyjnej centralizacji i na ucisku policyjnym ukrywającym pod ziemią prądy rozkładowe i separatystyczne, łączą się z biurokracją w jej poglądach na system rządów i jej zbliżaniu się do Niemiec. Skrajny nacjonalizm rosyjski, mianujący się często prawdziwie rosyjskim patriotyzmem, który za czasów Aleksandra III był wybitnie antyniemieckim, dziś występuje jako sojusznik polityki niemieckiej. Zmiana tonu pochodzi stąd, że przez szereg lat ostatnich stał się on realniejszym. Zobaczył, że państwo rosyjskie jest o wiele mniej rosyjskim w swoim składzie niż mu się zdawało. Wyzbył się złudzeń co do swej siły. Dziś jest widoczne, że to państwo o tyle tylko mogłoby się Niemcom przeciwstawić i odegrać wielką rolę w polityce zewnętrznej, o ile by przestało być wyłącznie wielkoruskiem, a stało się więcej słowiańskiem, Na to wszystko wszakże trzeba by zmienić wytworzoną w drugiej połowie zeszłego stulecia koncepcję patriotyzmu, biernego i leniwego u siebie, a chciwego i niszczycielskiego na obcym gruncie i koncepcję państwa z głównym jego celem karmieniem urzędników. Tego zaś wyrzec się trudno i dlatego prawdziwie rosyjski patriotyzm woli mieć Rosję słabą na zewnątrz, zależną od Niemiec, byle na wewnątrz niepodzielnie rządzić i żyć wyzyskiem wszystkiego, co nierosyjskie. Polityka Niemiec we wschodniej Europie Walka polsko-niemiecka Niemcy posiadają w Rosji niesłychanie silną podstawę dla swego wpływu. Na tej podstawie wpływ ten ma najlepsze widoki rozrostu, który stopniowo będzie prowadził podbój Rosji na wewnątrz i zamieniał ją w sferę niemieckich interesów. Opanowanie Rosji przez wpływy niemieckie, uczynienie jej narzędziem niemieckiej polityki, a przynajmniej unieruchomienie jej całkowite w Europie, zmieni zupełnie położenie państw skandynawskich i postawi je w całkowitą niemal zależność od Niemiec. Morze Bałtyckie nabiera już dziś charakteru wewnętrznego Morza Niemieckiego. Dążeniem Niemiec będzie zamiana jego w Mare Clausum. Dla wzmocnienia swej pozycji obronnej wobec mocarstw zachodnich Cała Europa Środkowa i Wschodnia Jest dziś polem wytężonej niemieckiej pracy Dla przyszłości oraz energicznej akcji politycznej Prowadzonej często metodami znanymi tylko polityce niemieckiej Jest sferą szybkiego wzrostu niemieckiego wpływu Polem pokojowego ze strony Niemiec podboju Drogi tego wpływu, rozmiary tego podboju są często dla polityków nawet nieuchwytne. Nie podchodzą bowiem pod żadne ustalone kategorie, którymi w polityce międzynarodowej przywykliśmy myśleć. I w dobie obecnej, kiedy system międzynarodowych porozumień zawartych dookoła Niemiec z ich wyłączeniem zdaje się unieruchamiać je w ich polityce zaborczej, Cichy zabór niemiecki postępuje z większą niż kiedykolwiek szybkością, przygotowując położenie, w którym Niemcy będą miały jeden tylko front – zachodni. Posiadając w ten sposób nieznaną dotychczas potęgę lądową, nawet przy drugorzędnej sile na morzu będą one zdolne odgrywać w Europie rolę średniowiecznego Cesarstwa Rzymskiego. Ich zaś pozycja w Azji Zachodniej – Niezawodnie silnie da się odczuć interesom państw zachodnich, w szczególności zaś Anglii. Dla tego celu pracuje nie tylko 60 milionów żyjących pod berłem cesarza Wilhelma II, ale wszyscy Niemcy na świecie. Naród niemiecki zawsze wysyłał większą o wiele od innych ilość swych synów do obcych krajów. Nie mówimy tu o masowej emigracji niemieckiej, która w ciągu XIX stulecia dała Ameryce Północnej około 6 milionów imigrantów, a która pod koniec stulecia ustała skutkiem rozwoju przemysłowego Niemiec, ściągających dziś imigrację do siebie. Niezależnie od niej, istniała od dawna i dziś istnieje, właściwa szczególnie Niemcom, Emigracja ludzi różnych zawodów do obcych krajów, gdzie się z ogromną łatwością aklimatyzują. Pomaga do niej ustrój duszy niemieckiej, sprowadzającej więcej niż jakakolwiek inna interes życia do dobrobytu materialnego i nieznającej tęsknoty za krajem rodzinnym. Dawniej ci wychodźcy wsiąkali łatwo w środowisko, w którym się znaleźli I każdy kraj ma dziś licznych obywateli, których nazwiska jedynie świadczą o niemieckim pochodzeniu Polska, posiadająca ich może więcej niż jakikolwiek inny kraj Pozyskała w tym żywiole dzielnych, cywilizowanych pracowników, dobrych obywateli polskich Którzy nieraz służą otoczeniu za wzór patriotyzmu od czasu wszakże powstania cesarstwa charakter tego wychodztwa się zmienił. Nowi rezydenci niemieccy w obcych krajach mają już za sobą potężną metropolię. Bismarck wygłosił swego czasu zasadę, że Niemiec, przyjmujący obce obywatelstwo, nie przestaje być obywatelem niemieckim. I ta zasada stała się dziś panująca. Niemiec, osiadający w obcym kraju, nie zrywa z wielką ojczyzną, której panująca rola w przyszłości jest dla niego pewnikiem. Jest on z tej ojczyzny dumny, widzi korzyści z należenia do niej, uważa się za narzędzie podboju przez nią prowadzonego. Często zaś jest formalnym agentem, jeżeli nie swego rządu, to jednego ze związków niemieckich rozciągających swą działalność poza granice państwa. Niemcy już są dziś pewni, że mieszkający za granicą ludzie z nazwiskami niemieckimi są obywatelami ich ojczyzny. W przededniu ostatnich wyborów do Parlamentu Rzeszy znaczna liczba zamieszkałych w Warszawie Polaków z niemieckimi nazwiskami otrzymała listy z podpisem pana Basermana, przywódcy stronnictwa narodowo-liberalnego wzywające ich w imię patriotyzmu do składek na fundusz wyborczy tego stronnictwa. Takiej przedniej straży, zwykle dobrze zorganizowanej, nie posiada żadne inne państwo w krajach obcych, przynajmniej w europejskich. Żadne też nie ma możliwości prowadzenia metodami niemieckimi cichego podboju, systematycznego umacniania swoich wpływów wszędzie, gdzie tego wymaga interes państwa i narodu.